24 i 20. Ciekawsze klimaty. Ale że to na świecie nie To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na. Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały! Niech Pan posłucha! Dzień na dobry nazywam się John Berry, a wysłuchacie Stalowego Radia. Jesteśmy jedną z kilku rozgłośni radiowych, które nadają na tym terenie. Dzisiejszy odcinek audycji chciałem zacząć od pewnego wywiadziku, który przeprowadził jeden z naszych zwiadowców w stali. Coś tam odbyło, że musiał aż przeprowadzić wywiad, był otóż byścig. Co się tam działo? O co chodzi z tym wyścigiem? Otóż był to tak zwany wyścig śmierci. Czyli ludzie w stali zbierają jakiś przyjezdnych, kogoś takiego, kto nie jest stąd i wyszucają samochodów i mają się ścigać. Samochody są obłożone ładunkami wybuchowymi i ostatnia osoba, która w tym wyścigu jest, ostatnia ekipa, która w tym wyścigu jest, przy danym okrążeniu, wybucha. Jest cztery okrążenia i pięć ekip. W pierwszym okrążeniu wybucha ostatni. I tak za każdym razem. Na koniec zostaje tylko jedna ekipa. A zresztą, posłuchajcie sami. Działa... Działa! Tak! Okej, okay, witamy Państwa. Pierwszy wyścig śmierci, jaki był się w stali właśnie jest za nami. Mam tutaj możliwość, kiedy w historii rozmawiania z drużyną, która ten wyścig zwyciężyła. Może pierwsze pytanie do kierowcy. Jakie przeżycia? Co sądzisz o torze? Nie wiem w ogóle jak to się stało. Szedłem właśnie na targ do brzega, a tu mnie zła pali w połowie drogi. E, dobrze, może tak. Zapalić się w połowie drogi. I co ci kazali robić? Jak to Jak to wyglądało? To, ta pokazali, inicjacja? Pokazali mi parę różnych starych rzeków i ja wybrałem czerwony, no bo ładnie nie? bo pomyślałem, wejdę we, we, czerwony, szybki, to wegany. Ale nie wiem, no, tutaj dziadka. dziadek. Dziadek, czyli ty jesteś nieformalnym liderem drużyny z tego wychodzi, skoro nawet kierowca mówi o tobie. Jak dla mnie całe to zajście było wysoce, nieodpowiedzialne. Gdzie są prawa podstawowe humanistyczne za moich czasów, takie, coś. by nie miało prawa bytu, to było porwanie z przymusem i problem morderstwa. Ładunki na samochodzie, wygraliśmy. Główno, że wygraliśmy. Ginoją 1. Ładunkie wybuchowe no. miałeś na samochodzie. Ale nie wybuchły. Zabij się dziadek. Wasze no. chyba nie wybuchły, bo żyjecie. Żyjemy? <śmiech> <śmiech> Dobra. Już po imprezie. Kolej ładunki wybuchowe. Możesz rozumieć temat? Dziadek. No ja mówię sobie, że wsiadasz do samochodu, gdzie jest pełno swoich tyściowych. Nawet nie teściowych. Jesteś w głupie i nie możesz tworzyć drzwi. Rozumiem. No teraz tak, sam, sam wyścig odbywał się na zasadzie swoistego death meczu. Może tej drużynowy strzelec coś na ten temat powie. No cóż. Chciałem sobie na początku baterosa zapalić, ale dziadek mi go wyrwał. Mówiąc, że jakieś łodunki wybuchowe. Chyba myślałem, że to jakiś styropian jest, ale dobra. No to jak, jak już zaczęliśmy pizda wurem była i, No i przełkaliśmy pierwsze okrążenie No to za, zaczęły zbadać pierwsze strzały Ja tam zdjąłem cztery samochody sam Dziadek kurde kijem wymachiwał mi przed oczami W ogóle mógł wyjewać na początku Ale z tego co się wydarzyło w końcu wyjebał. Kurwa, ja mu go wyrzuciłem przez okno a, tak? Już nie mogłem już wytrzymać, no po prostu. Krosa. Trzeba na Zacząć od tego, że jeden samochód na samym początku nie, nie wystartował, a to byli naj, najwięksi faworyci wyścigu. I dzięki temu my objęliśmy prowadzenie od samego początku. Ale największy łańcuch wyścigu w pedalskim żółtym hamerze wysforowali się praktycznie od razu na drugą lokację, tuż za nami. I jak się wam udało z nimi... Roz, rozwiązać no, problem. Zacznijmy od tego, że na samym porządku jak tylko zobaczyłem to auto, wiedziałem, że nie coś spieprzone. Zajrzałem pod maskę Ach, i z zdoła... zawsze wszystko jest lepiej. że tylko dzięki nie mogłeś na początku wyrobić piękne dwie setki na tym urzędniku. Niech cię dunder świśnie. CO? Nie wiem, to twoje sądnictwo. W każdym razie, potem jak zaczęła się walka, mniej więcej dowodziłem naszą grupą. Nasz snajper w ogóle jest panikowo Pani Ale mamy moment moment, bo, ma, się... ma, ma, ma, bo mówi coś kierowca, że coś że ziewał dziadek że coś, że coś cię rzekł interesował Jak A, zwykle Odłożyłem się, i patrzę, stabilizator rozregulowany W ogóle w skryst paliwa jest niedokręcone Myślałem, sobie kurwa na no to co debil to No i wziąłem, dokręciłem wszystkie kable po, Uszczelki podokręcałem, wymieniłem w bazie No i wtedy mogłem śmiechać dopiero a to ty... oczywiście zwykierowca za mocno go docisnął na za jednym zakręcie i wszystko popuściło. Nie, nie, nie, to wcale nie była moja wina. Od początku wysforowałem się na przód. Od początku. 50% tak. przewagi po A pierwszym końcu zakręcie. A końcowe jak żyć ładnie docisnął, to aż 3 dni Mówię Mówiłem, że to tak. zachowanie jest niebry. Ty mówiłeś? To mój pomysł. Że to mówi twój, że dobre, a ja mówię, że niedobre. W końcu wygraliśmy? No, ale się zgadnij na pewno, dzięki niemu. Obydwaj, chyba. Nie dzięki niemu, czyli jednak dzięki strzelcowi. Że nie dzięki niebu. Właśnie, Aha. że dzięki mnie. Nasz jest... kochany kurde handlarz rozwalił trzy opony i jednego kierowcę, a ty postrzeliłeś czterech, nie postrzeliłeś żadnej opony i jeszcze zmarnowałeś prawie amunicji. Pamiętaj, że mój Ingram też nie był bezczynny. Tak jest, w moich rękach obrzyn też równie działał. Różna prawda Ile dziadek. opon trafiłeś? Dziadek. Opon, opon. Ja się oponami nie interesuję, ja tu strzelam prosto w głowę. <laughs> ja strzał. Dlatego mamy aż 4 rannych przed wybuchem. Ta. Wybuchem? Każdy samochod, jak się zaczyna, to wybucha. A, czyli to był taki wyścig... Wybuchowy! Czyli, aha, to jest stresy, wiesz? Ja to dobrze, że kierowcą. Zastanawiałem się właśnie, dlaczego nie miałem możliwości porównania z innymi drużynami. Czyli inne drużyny... Wąchają kwiatki od spodu. Zrozumiałe. E, tutaj pan, pan handlarz coś macha ręką. W ma chyba całe w <grymne> Albo i muzda, nie mówi. Zaraz, zaraz, zaraz, to zara. Zara. Zara. Zara. No, chyba jest moja dzidja. Właśnie, co z tą dzidą, bo cały cał cał czas się nie słyszy, a ja to że że to było nasz etnik zaskoczenia. Wiedziałem, że czy później będą chcieli nas taranować, więc miałem przygotowaną dzidę, żeby tylko tak. mi rzucić. Świetnie wypolerowaną, dziadek, co? A to akurat moja dobra. Jak ja. No właśnie, oni myśleli, że mnie potrafią saranować, ale nie, nie, nie, tej skra, na tej sprawnej ziemi tylko ja potrafię taranować. Mnie nikt nie przepchnie. I przynajmniej do, do tyłu, ja do przodu zawsze. A, czyli ty przepychaszcie mnie, nie przepychają? Oczywiście, o, zawsze moje kolano! Okej, okay. chyba nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam za krótki wywiad i życzyć wam miłego dnia na targu niewolników, bo idziecie no, właśnie na sprzedaż. Dziadek, masz papierosa? Już skończyliśmy? Już skończyliśmy wyłącznie. Jak słyszeliście na koniec, grupa właśnie ta wygrana, która wywalczyła sobie sławy, i takie tam na tym wyścigu. Życie przede wszystkim została sprzedana później na targu niewolników za jakieś 8 i... Przepraszam. 95 i pół tysiąca kapsli. No, ładna cena jak za takich ludzi. Powędrowali gdzieś na południe, na jakąś farmę, żeby rozwijać to. Przy okazji wydobywają tam, czy tam przetwarzają ropę, czy kicholera, cholera, nie wiem, nie znam się na tym. Może jak kiedyś będą wolniejsi, to zrobię z nimi większy wywiad, albo ktoś inny że iść, udało się nam dostosować nasze mobilne nagrywary do tego, żeby nagrywały w terenie. No właśnie, i były mobilne. Gdzieś tak, za sprawą technologii, jaką udostępniła nam Stalin, jesteśmy z tego zadowoleni. Może będzie w przyszłości więcej takich nagrań w locie. Sądzę, że taki szybki start i czas na krótką przerwę i zaraz wracamy. Po Nazywam się Jan Burry, a wysłuchacie Stalowego Radia. Ostatnie wydarzenia, o których mówiłem jakiś czas temu, czyli właśnie spalenie się dorobku ludzi z południa, czyli. Jedzenia, żywności, zboże itd. Odbijają się już w skutkach na naszych kieszeniach i żołądkach. Za porcję suszonego mięsa jeszcze dwa miesiące temu trzeba było zapłacić 25 kapsli. Zadań niezbyt wygórowane jak za dwa posiłki. Do tego butelka wody za 15, chleb za 10. 50 kapsuł za możliwość najedzenia się dla dwóch osób w jednym dniu. Sądzę, że spokojnie można by było wygrzebać z kieszeni taką kwotę. Cena artykułów spożywczych jednak wzrosła od czasu tego właśnie zapłonu dwukrotnie. I prognoza na przyszłość nie jest zbyt pozytywna i jeszcze będzie wzrost tych cen. Bah, jeszcze zapewne poczujemy, co to znaczy nie jeść przez kilka dni, jeśli braknie większości gotowego jedzenia z magazynów. Oczywiście mięsa raczej nie zabraknie, ale cena jego również wzrośnie. Jak wiadomo, jeżeli nie ma do jedzenia jakiegoś chleba czy coś, no to samo mięso trzeba będzie wpierdzielać. Tak samo jak nie ma ziemniaczków, no bo się wszystkie upiekły. Dobra, może nie wszystkie, ale plony w tym roku będą są już dosyć niskie. A co do mięsa? Wszelcy łowcy i myśliwi zbierają swoje żniwo na zwierzętach. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że jeżeli będziemy jedli samo mięso, to nasz organizm nie będzie działał sprawnie. Na samym mięsie też nie da za dużo pojechać, tak więc trzeba będzie, droż... trzeba będzie drożej płacić. Już trzeba drożej płacić za produkty pochodzenia roślinnego. Jest to szansa dla wszystkich rolników, którzy posiadają przydomowy ogródek czy nawet trochę większe działki, na których hodują właśnie zboże czy inne rośliny. Będą mogli sprzedać drożej swoje plony, dzięki czemu będą mieli większą szansę na rozwój. Po co to mówię? No właśnie, aby nie tylko południe słynęło z tego, że tam jest jedzenie i tak dalej, bo już oni nie mają, w jak mają czas tego bardzo mało, tylko żeby właśnie nasi ludzie tutaj na Podkarpaciu i nie tylko tam się żeby też mogli sobie zwiększyć produkcję tego. Bo jeżeli tylko południe będzie to miało, będzie miało taki monopol na żywność, no to, hmm, bądźmy szczerze, nie będzie żadnego rozwoju. A chyba zależy nam na tym, żeby odbudować cywilizację, tak? No. Chciałem coś jeszcze powiedzieć. Eee. Yy, aha, już wiem, okej. Okay. No tak, zapomniałbym o najważniejszym. O tym, po co mnie dzisiaj wysłali tutaj do tego studia, ja wiem, ogłosił coś. Otóż zmarła prezydent Kowalski. Była to osoba, którą zapewne każdy zna. Podniosła ona rangę stali do prawdziwego, potężnego miasta, które stało się metropolią dzięki pracy ludzi. niestety, za parę dni zostanie ona pochowana. Co to mówię, żeby podzielić się z wami tą smutną wiadomością. A ponadto, no właśnie, niebawem trzeba będzie wybrać nowego prezydenta na miejsce starego, który również będzie twardą ręką rządził stalą kuchwale ojczyzny. Aby progres, postęp i wzrost znaczenia naszego Podkarpacia był na tyle wielki, by można było odbudować przedwojenną Polskę. I z powrotem można było wrócić na mapy Europy i całego świata, jako wspaniała potęga militarno-gospodarcza. Potrzeba nam właśnie wodza, który poprowadzi nas do zwycięstwa nad mutantami, nad złem. Z przestępstwami i ogólnie pojętym brogiem najprawdopodobniej od następnej audycji będziemy puszczać nagrania promujące kandydatów na prezydenta stali jeżeli myślisz, że nadajesz się na tą posadę masz doświadczenie albo nawet jeśli nie masz doświadczenia a masz plan i pomysł w jaki sposób rozwinąć naszą Podkarpacie przyjdź do nas, zgłoś się i zostań prezydentem stali gdzie można składać takie podania na prezydenta, odwór właśnie w stali lub innych bazach należących do stali. Czy każdy ma szansę zostać takim prezydentem? Wydaje mi się, że tak. Zależy tylko od tego, w jaki sposób się przedstawicie ludziom i czy będziecie mieli wśród nich uznani i posłuch. Jeżeli już wcześniej działaliście w jakiś sposób na rzecz innych osób, zapewne ludzie słyszeli o was i będą chętniej na was głosować. Jak to głosować zapewne zapytać? Otóż chodzi o to, że każda osoba, która jest na terenie działania i objęta jest protekcją stali, ma prawo głosu. O tak jak dawniej i może zagłosować na swojego faworyta. Osoba z największą ilością głosów zostanie prezydentem. Tak więc, jak już mówiłem, zgłaszajcie się, składajcie swoje podania i bądźcie prezydentem dobrym. Ja tymczasem kończę przed mikrofonem John Burry, a wysłuchaliście Radio Stali. Do usłyszenia następnym razem.